Rozdział dziewiętnasty. Dwunastu uczniów naucza lud i modli się o otrzymanie Ducha Świętego. Przyjmują chrzest i zostają napełnieni Duchem Świętym. Aniołowie wstępują i nauczają ich. Jezus modli się słowami, których nie można zapisać. Jezus uznaje wielką wiarę tych nefitów. I po wstąpieniu Jezusa do nieba wszyscy się rozeszli i każdy mężczyzna zabrał swoją żonę i dzieci i powrócił do domu. I jeszcze zanim się ściemniło, rozgłosili po całym kraju, że widzieli Jezusa i że ich nauczał, a jutro znowu im się ukaże. I przez całą noc rozgłaszali tę wiadomość rozsyłając posłańców i rzesze ludzi wędrowały przez całą noc, by przybyć na miejsce, gdzie Jezus miał się znowu ukazać. Następnego dnia, gdy wszyscy się zgromadzili, Nefi i jego brat Tymoteusz, którego ożywił, a także jego syn Jonas i Matoni, jego brat Matonichach, Kumen, Kumeonchi, Jeremiasz, Szemnon, Jonasz, Sedecjasz i Izajasz wystąpili i stanęli pośrodku zgromadzenia. I byli to uczniowie, których Jezus wybrał. A rzesza zgromadzonych była tak wielka, że zarządzili, aby podzielono się na dwanaście grup. I tych dwunastu ich nauczało. I powiedzieli zgromadzonym, aby uklękli na ziemi i modlili się do Ojca w imię Jezusa. I uczniowie także się modlili do Ojca w imię Jezusa. I gdy skończyli, powstali i nauczali. A gdy skończyli nauczać tego samego, co powiedział Jezus, uklękli ponownie i modlili się do Ojca w imię Jezusa. I modlili się o to, czego pragnęli najbardziej – i pragnęli, aby otrzymali Ducha Świętego. I gdy się pomodlili, zeszli na brzeg wody, a Rzesza podążyła za nimi. I stało się, że Nefi wszedł do wody i został ochrzczony. I gdy został ochrzczony, zaczął krzcić i ochrzcił wszystkich, których Jezus wybrał. I gdy wszyscy zostali ochrzczeni i wychodzili z wody, stąpił na nich Duch Święty i zostali napełnieni ogniem Ducha Świętego. I otaczał ich jakby ogień, który stąpił z nieba I rzesza zgromadzonych widziała to I dali o tym świadectwo I widzieli aniołów wstępujących z nieba, którzy ich nauczali I gdy aniołowie nauczali dwunastu wybranych przez Jezusa Przyszedł Jezus, stanął pośród nich i zaczął nauczać I powiedział zgromadzonym oraz swoim uczniom, aby ponownie uklękli na ziemi I gdy wszyscy uklękli nakazał swym uczniom, aby się modlili. I zaczęli się modlić i czcili Jezusa, nazywając Go swym Panem i Bogiem. I stało się, że Jezus odszedł od nich na niewielką odległość, uklęknął i powiedział Ojcze, dziękuję Ci, że dałeś Ducha Świętego tym, których wybrałem. I wybrałem ich spośród ludzi świata ze względu na ich wiarę we mnie. Ojcze, proszę Cię, abyś nadał Ducha Świętego wszystkim, którzy uwierzą w ich słowa. Ojcze, dałeś im Ducha Świętego, ponieważ wierzą we mnie i wiesz, że wierzą we mnie, posłyszysz, jak mnie czczą i czczą mnie, bo jestem z nimi. I teraz, Ojcze, proszę Cię za nimi, a także za tymi, którzy uwierzą w ich słowa, aby wierzyli we mnie, abym był w nich, jak Ty, Ojcze, jesteś we mnie. Abyśmy stanowili jedność I stało się, że gdy Jezus pomodlił się tak do Ojca Podszedł do swych uczniów i zobaczył Że nie przerwali modlitwy i nadal Go czcili I nie powtarzali wielu słów Albowiem było im dane, co mają prosić I całym sercem tego pragnęli I Jezus błogosławił ich, gdy się do Niego zwracali I uśmiech rozjaśniał Mu twarz A światło z Jego oblicza zajaśniało na nich i byli biali jak twarz i szaty Jezusa. I biel ta przewyższała wszelką biel, nie mając sobie równej na całym świecie. I Jezus powiedział im, módlcie się dalej. I nie przestali się modlić. I ponownie odszedł od nich nieco dalej i uklęknąwszy modlił się do Ojca. Ojcze, dziękuję Ci, że oczyściłeś tych, których wybrałem ze względu na ich wiarę. I proszę za nimi, a także za tymi, którzy uwierzą w ich słowa Aby zostali we mnie oczyszczeni przez wiarę w ich słowa Tak samo, jak Ci są we mnie oczyszczeni Ojcze, nie proszę za ludzi świata Ale za tych, których mi dałeś ze świata Ze względu na ich wiarę Aby zostali we mnie oczyszczeni Abym był w nich tak samo jak Ty, Ojcze, jesteś we mnie Abyśmy stanowili jedność i aby przysporzyli mi chwały I powiedziawszy te słowa Jezus powrócił do swych uczniów I czcili go żarliwie nie ustając, I ponownie uśmiech rozjaśnił mu twarz A światło z jego oblicza zajaśniało na nich I byli biali jak Jezus I jeszcze raz odszedł niedaleko I modlił się do Ojca I język nie jest w stanie powtórzyć słów jego modlitwy ani też nikt nie jest w stanie ich zapisać. I Rzesza Zgromadzonych słyszała i daje o tym świadectwo. I w sercu nie wątpili, dlatego rozumieli Jego słowa, gdy się modlił. Jednakże tak doniosłe i cudowne były słowa Jego modlitwy, że niemożliwym jest ich spisanie, ani też człowiek nie może ich wypowiedzieć. I gdy Jezus skończył się modlić, podszedł znowu do swych uczniów, i powiedział im Tak wielkiej wiary nie widziałem pośród Żydów I z powodu ich niewiary nie mogłem ukazać im tak wielkich cudów Zaprawdę powiadam wam, że nikt poza wami nie widział ani nie słyszał tak doniosłych rzeczy, które widzieliście i słyszeliście